Witam w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy, gdzie omówimy trzy ostatnie opowiadania z Tomu Dom Dźwięków. Zapraszam do trzeciej, ostatniej części tego podcastu, gdzie kolejne opowiadania, mianowicie całkiem bardzo dobra, blada małpa, niezłe miejsce boleści i kończące Tomik. Dzwon z Kościoła Grobu Świętego. To już było kiepskie, nie musicie słuchać tego podcastu do końca, dlatego już na samym początku podziękuję patronom audycji Skóry za to, że dzięki im wsparciom Biblioteka Grozy, jak i filmy zimowe wciąż powstają. Zapraszam do odsłuchu. Przypomnę, że Matthew Phipps Shield urodził się w 1865, a umarł w 1947. Więc mocno przykurzona groza dzisiaj specjalnie dla Was. Kolejna wstawka to blada małpa, czyli The Pale Ape. Jestem niezwykle zadowolony, a zarazem mam ambiwalentne odczucia, gdyż opowiadanie, które oryginalnie ukazało się 1 stycznia 1911 roku w tomiku The Pale Ape and Other Pulses spowodowało, że musiałem troszkę się zastanowić, jak ocenić tekst, opisane na Goodreads jako The title story, The Pale Ape, is a ghost story with a tragic denouement set in an English country house and also a magnificently atmospheric adventure of confused identity and abnormal psychology. Uh, Acknowledge Authority of the de de Descent Movement. Brian Stableford provides a new introduction to this first republication of Pale L, which is reputation. I tutaj w tym oryginalnym zbiorku e, zobaczcie, jakie teksty znalazły się. E, w sumie dużo powtarza się z domu dźwięków: introduction, the pale ape, the case of Euphemia Raffage. Coming's King Monk, A Bundle of rest Letters, Żona Huguenina, to już mieliśmy, Many a tear. The House of Sand, to mamy w dom dźwięków, The Spectre Ship, The Great King and The Bride, czyli The Great King, Duży Król, mamy go też i The Bride mamy, a Spectre Ship nie mamy, oryginalnie wydany 1911 rok, czyli od 1890 zbierane opowiadania. Pulses have been defined as a stroke, an impact, also an attack. Shields mastery of this subversive technique, one of the hallmarks of the cont cruel, is implied, demonstrated in Huguenin's wife and Spectre Slip: Tales of Unfolding Doom. Będę opowiadał, że blada małpa jest o małpie i to bardzo zaskakująca historia, gdyż chciałem zacząłem ją czytać, dlatego że wybieram się na spacer wokół jeziora i początek pierwszy akapit brzmi tak. Wczoraj znowu poszłam nad jezioro i stojąc na brzegu spoglądałam w stronę Hargen Hall. To właśnie przyszło mi do głowy, żeby opisać, co mi się tam przytrafiło. Mroźny wiatr pogwizdywał w przywiędłych paprociach. Poderwane ostrym podmuchem liście brzozy wirowały wokół południowego dziedzińca i nie śpiewał ani jeden ptak. Kiedy po raz pierwszy pojawiłam się w Hargen, byłam młodą, wesołą dziewczyną. Jednak doświadczyłam tam rzeczy, jakich człowiek niezdolny jest zapomnieć. A dzisiaj znam już tę prawdę że dni pokrywają się siwizną, tak samo jak włosy. Tamtej pamiętnej jesieni 08 roku, zaraz u wejścia, przywitało mnie pięć poprzedzonych herbami znamienitych nazwisk. Było to 10 listopada późnym wieczorem. Nigdy nie zapomnę doznanego wówczas wrażenia. Jeszcze zanim moim oczom ukazał się dom, ze wszystkich stron otoczył mnie odległy szum wody, wprawiający w stan dziwnego odrętwienia. Posiadłość okazała się być niemal szczelnie okolona klifami, przez które z głośnym pomrukiem przelewały się spienione kaskady. Pierwszego wieczoru miałam wręcz trudności z dosłyszeniem tego, co do mnie mówiono. Ale po dwóch czy trzech dniach moje uszy przywykły do hałasu. I tymże bardzo dobrym wstępem, w moim ocenie, zaczynamy opowieść z perspektywy narratorki, która już postarzała się i patrząc na widok tego jeziora wspomina historię. I znowu mamy dźwięki. Dźwięki tym razem wodospadu, który zagłusza wszystko. I to historia również o małpach, bo skracając tę fabułę, ona przybywa tam do domostwa, poznaje niejaką Esmę, zamieszkuje tam, czekają na kuzyna i Esmę pokazuje jej małpy. 600 jardów od domu, niedaleko wschodniego klifu, w domkach z siatki mieszkały trzy małpy: dwa szympansy i gibon. I teraz. Te małpy cały czas są w tle, one piszczą, one wyją, wieczorami nie wiadomo, czy to co słyszymy to jest małpa, czy to jest właśnie szum wody, szum tych wspomnianych... Jest to bardzo dźwiękowo jakby podkreślone, ten cały ambient. I w trakcie pobytu ta bohaterka zakochuje się, a nawet żeni po kryjomu z kuzynem Haginsem Listerem. To był kuzyn Esme, tej dziewczyny, z którą ona się tam bratała. Oni się żenią, no i też oczywiście tam jest miejscowa gospodyni pani Weissman, a także pan Philip Davenport Huggins, który prowadzi jakieś badania, przechadza się i nawet kiedy Philips, Sir Philip, Philip Lister, nawet kiedy on dostrzega jakiś tam romansik właśnie pomiędzy główną bohaterką a tym kuzynem, to on tylko tak pogroził palcem, pomachał, ale totalnie jest jakby zanurzony w swoim świecie. I teraz ta atmosfera tych krzyków, dziwnych takich dźwięków po nocy narasta. Jeden z tamtych mieszkańców jest gdzieś pokątnie opisywany, że on wychodzi, wraca raz wcześniej, przychodzi później. Przepraszam, ale ten, te, te nazwiska i imiona mi się pomyliły. Nie, nie pamiętam, który to bohater. W każdym razie ambiwalentne odczucia mam, bo jakby opowiadanie zaczyna się takim zakotwiczeniem w naturze i w tych małpach. Następnie mamy wątek obyczajowy. Rozwinięty ten taki romans, ślub, jakieś wycieczki dziewczyn po tej wyspie. W trzeciej części opowiadania, krótkiego, 10 stron, ona się budzi w nocy, te krzyki są takie, że się budzi. Próbuje zapalić świeczkę i kiedy zapala tę świeczkę, to w korytarzu dostrzega małpę. No ta małpa uciekła. I ta małpa dodatkowo trzyma, trzyma jej kochanka, czyli tego męża jej właściwie. Ona chcąc go ratować, rzuca kamieniem i trafia małpę w głowę. Zasypia w wyniku stresu <głos> na korytarzu, gdzieś w okolicach tej sceny. No i kiedy się budzi, to ta koleżanka do niej mówi, że, czy, czy ta pani Weissman właściwie, ta gospodynie mówi, że ten trup jeszcze prze, przeżył i że chce ostatnim spojrzeniem zobaczyć się z, z, z ukochaną. No i ona widzi, że ta małpa, którą rzuciła kamieniem, to właściwie jest jeden z tych. Hmm, to jest syn tej gospodyni bodajże i tego Filipsa, jest zarośnięty, tak poznaje, że jest zarośnięty jak małpa. Ona rozumie, że zabiła człowieka, ale odchodzi też jej ukochany. I tak kończy się to opowiadanie, które jest jakąś wariacją na temat wilkołaka. Czyli właściwie jest to takie opowiadanie o małpołaku, czy o małpołapie, o facecie, który tam wychodził i zapuszczał się w nocy na te swoje noc, nocne eskapady, wycieczki. Nikt nie wiedział po co, no i on jest zamienia się w małpę. Czy właściwie zachowuje się jak małpa? Też do końca chyba nie jest to dopowiedziane, czy on jest tak mocno zarośnięty jak małpa, czy dostaje szału jak małpa, no bo to na końcu się odkrywa i właściwie opowiadanie już się kończy po tym wydarzeniu. Nie ma śledztwa w kontekście tego. No ale ta, ta mordercza małpa też była przecież u Edgara Alana Po Zabójstwo przy Rue to było opowiadanie z 1841 roku, więc wcześniejsze. Ale tam była małpa małpa. Tam mordercą była małpa. A tutaj mamy człowieka, który no, trochę zamienia się w małpę, czy może małpy go zainspirowały. Więc opowiadanie zaskakujące, aczkolwiek zaskakujące w taki sposób trochę, nie wiem, prostacki, no mam ambiwalentne odczucia, ale jest to fabułka, połączenie romansu z, z morderstwem i właściwie też z animal, tak, nie jestem w stanie dać temu tekstowi mniej niż 6 na 10, to jest, to jest według mnie to jest porządne. To jest, to jest 6 na 10, to jest, to jest tego typu jakby rzeczy oczekuję, chociaż od początku, od początku podejrzewałem, że to będzie coś z tymi małpami, no, no trudno tego nie podejrzewać. No, no kto gdzieś w dworku brytyjskim trzyma w domku z siatki trzy małpy, dwa szympansa i jeden gibon? Bardzo polecam to opowiadanie, pomimo, że daje 6 na 10. Jakąś taką, jakąś taką dziwną przyjemność odczuwałem czytając to. Tak, takie jakieś dziwne. No, ze strony kobiety narracja prowadzona. Raczej takie kobiece wycieczki opisane. Gdzieś te małpy w tle. Takie mam wrażenie, jakby to opowiadanie pokazywało strach kobiety przed mężczyzną. Bo ona ożeniła się... Być może z lekką niepewnością została zachęcona, poderwana przez tego Lestera. Przepraszam, kurczę, mylę. Przez tego nacha, nacha ch chłopaka. Z drugiej strony za mało czasu może minęło, aby mogła mu zaufać przypadkiem jakoś w nocy, podczas snu, jakaś może podświadomość się odzywa i, i ten mężczyzna zostaje zamordowany, a może ta małpa jest wyrazem właśnie szaleństwa szaleństwa mężczyzny i, i, i wyrazem jego huci, do której nie chce dopuścić finalnie ta małżonka świeżo upieczona i kończy się to tragicznie, tak, ale... Czekajcie, no, no śmieszy mnie trochę to opowiadanie. Śmieszy i przeraża jednocześnie, powiedziałbym. Bo kończy się to tak. Przeczytam Wam ostatni akapit na pożegnanie. Była wówczas dziesiąta wieczorem i w sypialni panował półmrok, a jednak zobaczyłam wyraźnie i wciąż jeszcze je widzę. Włosy porastające, potężną niczym uogra klatkę piersiową, długie na dobry cal, zielonkawe i szorstkie niczym sierść goryla. Wokół szyi i przegubów kończyły się równą linią, zupełnie jakby ktoś obciął, a na końcach nie cieniały, tylko równie grube jak u nasady. Kochał mnie czule, tak jak ja kocham go teraz. Jeśli był o mnie tak szaleńczo zazdrosny, to z miłości właśnie. A umierając, patrzył mi w oczy ludzkimi oczami, łagodnymi i pełnymi tkliwości. Ostatkiem sił uniósł rękę i pokazał miejsce, gdzie trafił go ciśnięty przeze mnie kamień. A ja zaniosłam się płaczem, modląc się za niego, za siebie samą i za Hargen Hall. I wcale mi nie przeszkadzało, że moja twarz wtulona jest w tę okropną, owłosioną pierś. I tak umarł. I Haggins, Lister umarł tak Także, a ja pozostałam przy życiu. Czyli umarła ta małpa, e, Huggins umarł, ten mąż, a ja pozostałam przy życiu. No, czyli faceci wyszli na tym, jak Zabłocki na mydle. <laughs> Wypadałoby dodać na końcu, i żyła długo, długo i szczęśliwie sama, bez chłopa. No. Bardzo dobre opowiadanie, aczkolwiek mam uczucia ambiwalentne. To jest zakończenie zarazem zamknięte, jak i otwarte. Jest to i przerażające, i zaskakujące na swój sposób. No chyba tak, takie dziwne wrażenie, że jeszcze, jeszcze jestem przed domem dźwięków. Następne opowiadanie w chronologii, jak to nagrywam, to jest trochę inne, bo następne opowiadanie to jest miejsce boleści. Ale jak na razie to jest chyba czołówka z tego tomu. Ś -ś śmieszy mnie to, bo na lubimy czytać właśnie widziałem mocną krytykę tego opowiadania, że to jest historia o kobiecie, która chodziła nad wodospad, wyjącej małpę, bo tam tak się chyba nazywa jakoś ten wodospad i, i potem małpa zaatakowała jej kochanka. No y rzeczywiście, warto to opowiadanie czytać nad jeziorem albo nad wodospadem. <śmiech> no przepraszam, że jestem przy tak poważnym temacie roześmiany, ale <śmiech> no kurczę, ale bladę chyba trzeba by z tego zrobić komedię coś tak jak może ostatnio małpa z Stephena Kinga została zakranizowana w sposób taki powiedziałbym nonszalancko komediowo bezkompromisowy chociaż spóźniłem się na pierwsze 20 minut czy 15 minut małpy jeszcze raz wypadałoby mi to obejrzeć jakby zupełnie nie mogłem wejść w ten komediowy charakter małpy natomiast tutaj czytałem to z powagą dopiero pod koniec jak zacząłem się zastanawiać wstecz nad opowieścią to ten komediowy akcent wszedł. No dobra, kończę. Ocena 6 na 10. Pozdrawiam wszystkie małpy. Przedostatnie opowiadanie w tomie to Miejsce Boleści, The Place of Pain. 12 stron boleści, to się okaże które ja sobie przeczytałem, jak to często robię z doskoku, czyli jeszcze przed Domem Dźwięków, żeby zobaczyć jak się ten tomik rozwija, czy jest szansa, żeby się później nie nudzić. Krótkie, mały metraż, więc lubię czasem tak wyprzedzić, tak skoczyć do przodu. Ucieczka do przodu, jak to ogłosiła biografia czy autobiografia Jerzego Sztura. Miejsce boleści to opowiadanie z fabułą. Tutaj wszystko trzyma się prostego szkieletu. Moja opowieść jest historią o piekle i o tym, jak widział je wielebny Tomasz Pod. Ale jednocześnie to opowieść o diable w niebie, bo dla mnie brytyjska Kolumbia jest jak niebo, czy też inaczej chciałbym, żeby niebo, jeśli kiedykolwiek zawędruje tak wysoko, wyglądało tak jak ta prowincja. Żeby były tam potężne masywy gór, odbijające się w taflach jezior, strumienie, lasy i pędzące z rykiem wody Rodanów. I tu już cieszy mnie, że mamy przypis od tłumaczki bo yy, wody Rodanów yy, to jest w przypisie wyjaśnione, na przykład rzecz dzieje się w brytyjskiej Kolumbii, jednej z prowincji Kanady, ale inne nazwy geograficzne są fikcyjne, poza użyciem Rodanu jako nazwy rzek. I to wprowadzenie nazwy wód europejskich ma chyba wywoływać niepewność, czy cała historia rzeczywiście osadzona jest w świecie realnym. Trzy kropeczki. O tutaj użycie trzech kropek na końcu zdania, ciekawe i to w przypisie, jakby chyba niezgodnie z regułami, ale nieważne, bo uwielbiam właśnie tego typu e, przypisy, gdzie w przypisie już na wstępie mamy wyjaśnione coś, czego raczej no, e, jeżeli jest jakaś nazwa własna, którą pierwszy raz słyszę jak wody Rodanów, to no, komu będzie chciało się sprawdzać od razu w Wikipedii, googlować. Więc tutaj jest to istotne, o tyle, że autor wprowadzać chce zamieszanie, pewną niepewność, gdzie dzieje się dana opowieść. I ta opowieść jest opowieścią, znowu prowadzoną przez narratora pierwszoosobowego, małym miasteczku, gdzie wodospad stał się przyczyną zguby pastora Tomasa Poda. I tylko ja jeden wiem, że tak właśnie było i dlaczego tak się stało small forks pewny wieczór na bulwarze small forks trzeba wiedzieć że leży przy ujściu rzeki do jeziora Sakonej otoczone zielenią u stóp gór dla mnie wygląda tak jak wyobrażam sobie raj więc mamy tutaj jakąś wioskę czy miasteczko pod górami piękna przyroda można powiedzieć troszkę Blackwoodowski rejon jak to w opowiadaniach Blackwooda Aczkolwiek ta przyroda tutaj jest opisana mm, krócej i mniej kwieciście. Główny bohater udaje się do jakiegoś kościoła i właśnie tam poznaje tego wielebnego Tomasa Poda, bodajże czarnoskórego, jeśli dobrze pamiętam, który opisywany jest właśnie jako wielki intelektualista, człowiek oczytany, który świetne kazania prowadzi. Jednocześnie on ma jakiś problem, nie wiem, podejrzewałem go być może o alkoholizm. Zatacza się jak pijany z opuszczonymi szelkami, staną za pulpitem, oparł łokcie na rozłożonej Biblii. Nazwał wiernych stadem małp, bandą czarnych, bełgocących dzie dzieciaków. Powiedział, że z całego serca im współczuje, bo toną w mrokach niewiedzy. Pod jego wełnistymi czuprynami mają same bzdury. Bo ten w ogóle wielebny on był tam w jakiejś mniejszości czarnych. Czyli on właśnie jakby w tej społeczności czarnoskórych dawał kazania. I właśnie w pewnym momencie widzimy, że on się zaczyna dziwnie zachowywać. I to jest początek upadku, jak w pierwszym akapicie tego człowieka. I skąd? I główny bohater zaczyna no, nie tyle co tropić, to zastanawiać się, skąd to się wzięło. A wzięło się to z jakiejś jego wycieczki, właśnie gdzieś do natury. Że coś on zobaczył, gdzieś coś jest dziwnego się działo. Nie wiadomo na początku, co to mogło w ogóle być, cytując ale kiedy Wielebny, niemal od razu po opisanym epizodzie, bez jednego słowa, ponownie wypuścił się w góry i zniknął na całe tygodnie, tego było już za wiele. Gdy w końcu powrócił, jego miejsce zajmował już inny pastor, również czarny. Od tej chwili upadek poda postępował bardzo szybko, popadł w nędzę. Żona i dwie czurki odwróciły się od niego, strząsnęły pył z sandałów i wyjechały ze Small Forks. Pod pozostał w mieście, czy też pojawiał się tam od czasu do czasu między kolejnymi wyprawami w góry. Następuje spotkanie głównego bohatera z Wielebnym i główny bohater, narrator, chce mu jakoś pomóc. I w tej rozmowie okazuje się, że Wielebny widział jakieś piekło. Że wszyscy by oczywiście zwariowali, gdyby oni widzieli to samo co on i to, co on widział, to stawia w ogóle pytanie przed wszystkimi, czy on jest szalony, czy wszyscy są szaleni, czy świat jest szalony. Mówi, że widział piekło. To jakaś bzdura. Widział Pan piekło pod możliwe. Przecież Pan także, skoro rozpoczął w ogóle to, tą rozmowę, widział je Pan, tylko nie zdawał sobie z tego sprawy. Skoro można zobaczyć piekło, nie zdając sobie z tego sprawy, jego widok nie może być bardzo przerażający. Doprawdy, paradne. Ignorant naśmiewa się z tego, który wie. Gorsze ocenia lepszego, odpowiada pot. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Widzi pan tamten świat? Świat na księżycu? No i tutaj wchodzi motyw księżyca, że ten wielebny pokazuje na księżyc, że to jest coś związanego z księżycem. Teraz, jakby skracając to, to streszczenie, oni się, w ogóle jest próba dealu pomiędzy nimi. To może ja się wyjątkowo wody napiję. Z źródlanej, skoro takie są wstawki przyrodnicze tutaj. Muszyna. Wielebny proponuje czy zachęca narratora, aby płacił mu jakąś sumę pieniędzy co tygodniowo, czy co miesięcznie do końca życia i kiedy on będzie umierał to opowie mu to, to on spisze mu list i powiem mu co widział i o co chodzi no więc to, no, to jest jakby no, nie wiem nie, niezbyt atrakcyjna oferta dla naszego narratora um, ale jakoś tam się dogadują stry, skracając to coś tam um, narrator chce wesprzeć naszego Tomasa Razem decydują się koniec końców pójść w to miejsce, w góry. Wybierają się na wyprawę, podróż, przechodzą przez jakieś skały, przechodzą przez jakieś rzeki, dochodzą do jeziora, do jakiegoś miejsca, które jest tam bardziej szczegółowo opisane. Jakiś taki specyficzny układ geograficzny ma to miejsce. I Wielebny mówi do narratora, żeby stanął w określonym miejscu, bo on musi tutaj pokierować nurtem rzeki, jakoś chyba, nie pamiętam dokładnie, rzeki, która wpływa do jeziora. On wrzuci coś do rzeki, jakiś wielki kamień, czy jakąś tam zapadnie, czy jakiś ci, no już mniejsza o to, ale tak coś zrobi z, z układem tej wody, że... W jeziorze będzie się odbijać księżyc. Będzie się odbijać księżyc, ale w takim, jak zrozumiałem, gigantycznym powiększeniu, jak w soczewce, bo stworzy się właśnie dzięki niezwykłemu układowi wód, jezior i skał w tym, w tym rejonie, stworzy się specyficzna soczewka, jak teleskop, że na bardzo dużym ekranie wręcz jak kinowym będziemy oglądać mm, powiększenie księżyca. E, oczywiście główny bohater jest bardzo zaintrygowany, chociaż nie może w to uwierzyć. Ustawia się w odpowiednim miejscu e, i e, już w tym momencie my e, do mnie mamy co się wydarzy, tak? Czyli że to piekło zobaczył wielebny na księżycu i każdy z mieszkańców tej wioski, Small Forks, widzi również księżyc codziennie, ale nie dostrzega, co tam się dzieje na tym księżycu, jakie piekło. Wcześniej też były rozmowy, że przecież na księżycu nie ma tlenu, więc tam pewnie nic się nie dzieje ale Wielebny widział swoje, no i teraz razem czytelnicy z narratorem chcą zobaczyć to, co autor wymyśli, że na tym księżycu się znajduje. Jednakże nagły tłyścik pojawia się, że ten Wielebny przewraca się albo potyka, miażdży go skała, jakiś kamień wielki i umiera tam w tej naturze pięknych okolicznościach przyrody, w momencie kiedy no, ta woda zaczyna się jakoś przelewać, ale koniec końców narrator nie widzi tej soczewki, bo ta woda nie układa się tak, jak miała się ułożyć i po prostu sam nie jest w stanie tego tak, tej wody odpowiednio zmanewrować, tych skał tak ustawić, żeby ta soczewka powiększyła księżyc. I Właściwie opowiadanie kończy się dosyć nagle i zaskakująco z zaplanowanym niedosytem. Mianowicie wielebny tajemnicę bierze do grobu. Co znajduje się na księżycu i co tam było, nie dowiemy się i możemy się tylko domyślać. No, całe szczęście narrator tego nie widział. Więc no, logicznie rzecz biorąc z, um, wrócił i spisał całą historię, którą my właśnie czytamy. No, ma to trochę sens, pobudza wyobraźnię. Jest to dosyć banalne opowiadanko, ale dla mnie dobrze wpisuje się właśnie w tak zwane opowieści z draszczykiem. Chociaż można powiedzieć, że tutaj jest mało jakby nadnaturalnych elementów. E, troszkę tak przesuwamy się do nich, jesteśmy o krok, można by powiedzieć, za szybą, aczkolwiek ta szyba to jest trochę takie lustro weneckie w tym opowiadaniu, że my nie widzimy, co jest za tą szybą i możemy się tylko domyślać. Więc opowiadanie o tych boleściach, tytułowych boleściach, a może o miejscu, bo to przecież miejsce boleści, The Place of Pain, to opowiadanie o miejscu, w którym właśnie widać coś, czego nie widać. Czyli to opowiadanie o miejscu, gdzie stoimy trochę za szybą wenecką, przed lustrem weneckim, ale, ale w miejscu, w którym właśnie nie widzimy, co jest po drugiej stronie. No i, i, i główny bohater próbuje to odgadnąć, dojść do tego. Troszkę może za szybko się to kończy, tym takim samym twistem, może wypadałoby na końcu dodać troszkę jakiegoś epilogu, gdzie ten główny bohater, narrator, w jakiś sposób nie wiem, nie może przejść do porządku dziennego i, i zastanawia się i zaczyna go to troszkę jakoś nękać, jak to, jak to teraz będzie, czy, czy może będzie próbował odkryć ten sposób na ułożenie tych wód, żeby zadziałała soczewka. Więc jezioro pozostaje tajemnicą co w tym jeziorze mieliśmy zobaczyć. I właściwie tyle. No, to jest takie lekkie, zaskakujące z jednej strony, ale ktoś może powiedzieć rozczarowujące opowiadanie, ale ja wystawiam mu ocenkę 6 na 10. Fabuła jest przyroda, ciekawe postaci i tak, dobre, porządne, typowe opowiadanie z dreszczykiem. Do usłyszenia w następnej wstawce, kiedy już wypiję Wodę Źródlaną i przeczytam następne, już ostatnie opowiadanie. I ostatnie opowiadanie z tomu domu dźwięków to dzwon z kościoła grobu świętego. The Bell of St. Sepulchre. Nazwa własna pewnego kościoła. W przypadku opowieści kończącej tomik nie chcę was zanudzać długim streszczeniem, tylko przeczytam klamrę, początkową klamrę, która koniec końców okaże się nie być klamrą już po raz chyba drugi w tym tomiku, co bardzo mnie dziwi i skłania do wniosków, że te klamry tutaj nie mają sensu i są wprowadzane trochę właśnie bez sensu. Trzy lata temu, podczas włóczęgi po Prowansji, któregoś wieczoru zaszedłem do noclegu, niewielkiej wioski w Dolinie Bezons. Niestety tamtejsza gospoda okazała się tak nędzna, że postanowiłem pomaszerować cztery kilometry dalej do Karnak. Niech pan koniecznie trzyma się gościńca, powiedział stanowczo stary winiarz, kiedy zapytałem go o ścieżkę przez las. Ale dlaczego? Przecież gościńcem na dłoże ponad kilometr. Od dawna nikt nie używa już tej ścieżki, i pan też niech się na nią nie zapuszcza. Usłyszałem odpowiedź, wygłoszoną tonem pełnym powagi i napomnienia. Bo mogę spotkać wilka? Drążyłem. Staruszek zniżył głos. Bo może pan spotkać lamer? Mówią. Zabrzmiało to tak, jakby mówił, bo może pan spotkać Belzebuba. Uznałem, że miał na myśli ducha. Wiem przecież, jak przesądni bywają wieśniacy na południu Francji. I tym wstępem zaczyna się opowieść wyjaśniająca właściwie, kim jest ta kobieta, ta postać Lamer Gouvignon. Nasz główny bohater, narrator na przekór idzie tą trasą, Nasz bohater decyduje się jednak pójść ową niepolecaną trasą i znajduje na wzgórzu zwanym kopcami wróżek właśnie tę kobietę, która się kiwa i robi coś dziwnego. Omija ją i dociera do Karnak, gdzie tam w gospodzie usiadł na dziedzińcu i gospodarz opowiedział mu historię Lamer nią urodziła się w zamożnej rodzinie. Od strony 166 już do końca tomiku 77 strony mamy stricte historię kobiety, którą teraz skracam. Historię kobiety zamieszaną w pewną pewien obyczajową intrygę, w wyniku której ona ma jakiś problem z synem, traci syna, dlatego jest zagubiona. Motyw tytułowego dzwonu jest dzwonem, którego obawiają się wszyscy wieśniacy w tej wiosce, tego dźwięku, niczym jak w grze Silent Hill. Jak czytamy na Goodreads, główny bohater przybywa do małej wioski. Jeden z miejscowych opowiada mu historię. Wszyscy mieszkańcy wioski są przerażeni, że kiedykolwiek usłyszą dźwięk dzwonu, ponieważ wierzą, że bicie dzwonu przyniesie katastrofę, a nawet śmierć tego, kto właśnie usłyszy ów dźwięk. Historia dobrze napisana, narracja bardzo dobra, więc myślę, że dała mi przyjemności. To w zasadzie klasyczna, starobodna opowieść o duchach z, z dziwnymi posła postaciami i wyjątkowym przesłaniem. Dobry sposób na spędzenie krótkiego czasu. Ja właśnie tutaj mam pewne zastrzeżenia, bo na końcu klamra nie jest zamknięta, tylko domknięta jest opowieść, kim była owa kobieta. Mamy opisaną scenę, w której ona znowu dzwoni tym dzwonem. I dlaczego? Tam jest jakiś motyw, którego już nie będę zdradzał, bo czas nam się kończy i nie jest to według mnie jakoś szczególnie istotne. Ona próbuje syna uratować. Możemy się skonfrontować z tymi dźwiękami. Czy te dźwięki są mordercze, czy nie są mordercze. Wiemy już pod koniec skąd one wynikają. Jakby mamy rozszyfrowaną tą całą groźbę głównego bohatera, który wchodzi, zapuszcza się do lasu. To jest o tyle rozczarowujące, że jakby przez całą lekturę czekamy, dokąd zaprowadzi ta opowieść głównego bohatera, który się natknął na to wszystko. I po raz kolejny już u Shilla nie rozumiem na co robi on te klamry. Wprowadzałem tylko klimat, ale potem jakby nie dają żadnego zwrotu czytelnikowi. To jest według mnie bezsensowne, bo to opowiadanie mogłoby się zaczynać od momentu, w którym po prostu słyszymy o Bezpośrednio opowieść tego gospodarza, tego, tego, tej karczmy. I to byłaby historyjka po prostu jakiejś tam folkowej opowieści o, za, o kobiecie nieco obłąkanej, bo straciła syna i teraz chodzi po... W rzosowiskach, które tutaj notabene właśnie ta natura też jako plus w opowiadaniu mogę powiedzieć, że jest ładnie nakreślona. Jednakże jako zamykający tom, nie wiersz, tylko opowiadanie, jest to dla mnie no, pozostawiające niedosyt jak całość, jak, jak wiele opowiadań z tego... I moja całościowa ocena tego tomu to będzie 5 na 10. Ogólnie rzecz biorąc, jestem rozczarowany i polecałbym to tylko dla mocno wtajemniczonych miłośników Biblioteki Grozy. Moje ulubione opowiadania, jeśli miałbym tak już po czasie powiedzieć, to oblubienica, blada małpa i miejsce boleści, myślę. Co ciekawe, sprawy Eufem i Rafasz już nie pamiętam prawie. <śmiech> Więc te trzy opowiadania są dla mnie takie najbardziej mięsiste. Też nie do końca mnie satysfakcjonują, ale to są opowiadania szczególnie o tej małpie, takie, które zapadną. To, to o tej małpie chyba, chyba najlepsze. To o tej... Dzwonił? W każdym razie ja kończę ten długi podcast o domu dźwięków. Coś czuję, że muszę odpocząć przez tego Shilla od Biblioteczki Grozy, a może sięgnąć po coś bardziej nowoczesniejszego. Chociaż, jeżeli miałbym coś zapowiadać, po co sięgnę w następnej kolejności, to właśnie Fitz James O'Brien i co to było. O tym, co to było, dowiecie się w następnych odcinkach z cyklu Biblioteka Grozy. Tymczasem do usłyszenia w przyszłości. Patronom, dziękuję za wsparcie i miłego czytania.